Powiedzcie mi, jak w łatwy sposób wyczyścić wodę w basenie? Takim, wiecie, takim Nie czyściłem nie? nigdy wody. A wiesz, dzieciaki nanosili jakieś trawy, jakichś takich różnych paprochów. Muchy się potopiły. Mój brat kiedyś miał akwarium, to miał filtr do akwarium. Może musisz sobie filtr do basenu założyć. Nie, nie założę sobie filtru do, do, do pompowanego basenu. Nie, bo już szkoda mi tej wody, bo już tak ładnie nagrzana. Ale mi trochę się brzydzę się tam położyć, bo za dużo tych Śmieci. Rzucasz do tego basenu dzieciom paszę? Nie, nie rzucam. Ta... Ale kto wie, co tam, że y, dzieciaki przynoszą do tego basenu? Bo takim wiesz, filtrem to by ci wszystko odpompowało później. To, co, to czego nie zjedzę. Ja sobie myślałem, że wężykiem sobie spuszczę. Takim wiecie, zaciągnę, tak jak się ten, zaciągało y, y, wino z gąsiora. I, I po prostu będę taką przesawką, jakby sobie. Wiecie. Wyciągał ten, te śmieci Ale wiesz, jak, jak z, z gąsiora zassałeś w Fuzle, to ci nic nie było A tutaj jak taką muchę pociągniesz Albo herbatniki roztopione To nie bardzo Piło się ropę, benzynę To i, i fuzle z muchą przejdą Dobra, ja piwę teraz piwo, proszę Państwa I dzień dobry, tak? Czy dobry wieczór? Dzień dobry, dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie To jest audycja, która nazywa się 100 gram popkultury Spotkanie 14 przy mikrofonach Przemysław Szczepaniu, Garkadiusz Trendowski, Łukasz Mocek Dzień dobry Ale szybko Ci to poszło Tak. Szybko i sprawnie Tak jak dzisiejszy podcast pójdzie jak zwykle spotykamy się po to, by opowiedzieć Wam kilka słów o tym, co ostatnio nas urzekło, co widzieliśmy, co przeczytaliśmy, bądź co usłyszeliśmy. Chcemy się z Wami podzielić naszymi spostrzeżeniami na ten temat. Proszę bardzo. no Może niekoniecznie urzekło, nie? bo to różnie bywa z tym, co obejrzymy lub przeczytamy. No tak, mogą. Czasami nas to za, za, zawiodło. Po prostu zmęczy, zdenerwuje albo zawiedzie, właśnie bardzo mocno. Ja dzisiaj bardzo filmowo będę i ja nie wiem czy ja tak za jednym rzutem, e, chyba nie, chyba e, może zacznę i opowiem o tych filmach, które widziałem i zacznę od najgorszego może, od takiego potworka można powiedzieć, bo, bo mi się ten film bardzo wyjątkowo nie podobał, e, jest to film pod tytułem Sierpniowe Niebo 63 dni chwały, e, tak jak zauważyłem, Ostatnio dużo filmów powstaje o, o powstaniu warszawskim. Jakiś taki wysyp w 2013 14 się zrobił. A to mo może całkiem dlatego, że to, że, że to okrągła rocznica jakaś krąży w powietrzu. No tak, tak. To też może. Ale jakaś chyba moda powstała, bo i yy, czekamy teraz na miasto 44, czekamy na fabularny czas honoru yy, powstanie warszawskie. Yy, za nami powstanie warszawskie ten taki... Yy, film dokumentalny, fabularyzowany głosem, no a w tamtym roku mieliśmy takich kilka e, jakby przymiarek do, do filmów o powstaniu na tej fali właśnie mody i jednym z tych właśnie był film Sierpniowy niebo, 63 dni chwały e, film no ja, ja z dużym takim e, zapałem do tego filmu podszedłem e, jakiś taki sobie zrobiłem w ogóle polski tydzień i polskich filmów oglądałem. No i e, is, bardzo się zawiodłem, bo ten film jest e, jakimś takim zlepkiem, skrawkiem nie wiadomo czego. E, składa się jakby z dwóch jakby, czasów. E, widzimy Warszawę współczesną i akcja, która się dzieje współcześnie i czasami przechodzimy do właśnie do Powstania Warszawskiego tej drugiej warstwie no i tam widzimy powstańców walki i tak dalej a takim jakby spoiwem jest odnaleziony właśnie w czasach współczesnych przez takiego inżyniera i pana koparkowego, który cały czas tam coś, jakąś kanapkę sobie podgryza pamiętnik i kości jakiegoś człowieka no i przez to właśnie widzimy co się działo właśnie z, w Powstaniu Warszawskim. No i gdyby tak opowiadać, no to, to brzmi to dosyć fajnie, bo y, mamy warstwę współczesną, warstwę tą w przeszłości, y, no ale to się jakoś nie klei. Y, nie klei się z tego powodu, że jak widzimy Powstanie Warszawskie, to wydaje nam się, jakbyśmy oglądali y, jakąś rekonstrukcję historyczną. Jest to wszystko takie sztuczne, takie... Y, bohaterzy nie są nam przed, wcześniej przedstawieni, także nie, nie mamy do nich żadnych specjalnych uczuć, czy, czy jak zginą lub nie zginą, nie obchodzi nas to. Widzimy tam jakąś strzelaninę, tak byśmy gdzieś przyszli na pokaz jakiejś takiej właśnie rekonstrukcji historycznej. Ci Niemcy tam się kładą, jak w Czterech Pancernych wręcz. Jest to, no, Trzeba tylko jedynie pochwalić te sceny właśnie z powstania za świetnie dobrane lokacje i to jest jedyny plus chyba tego filmu bo, bo lokacje wybrane świetnie i ta barykada, która tam zrobiona wśród tych, tych ruin wygląda bardzo dobrze ta klatka schodowa którą tam jest w następnym ujęciu taka z dziurą po bombie, te, te schody zarwane od, od bomby, to wszystko wygląda naprawdę dobrze, no ale co z tego jak to wszystko jest takie drętwe, jak to wszystko jest takie, drętwę, jak to wszystko jest takie takie nijakie. Yy, mamy czasami takiego, po pojawia się nam taki, yy, taki dziadek, jest on prawdziwym powstańcem, który, który przeżył powstanie i który nic nie mówi, tylko patrzy się w kamerę takim jakby oskarżeniem, jakby zawodem tym, co się stało w Polsce po tym, po powstaniu. Yy, mamy szlachetnych raperów, którzy po prostu starają się, no jak mogą okazać szacunek powstańcom i to te, wygląda też bardzo sztucznie. Ja, nie, ja, ja, ja wcale nie mam nic do tych raperów, bo może faktycznie oni odczuwali ten, ten szacunek do tych ludzi i faktycznie tam fajnie y, malowali te murale i, i zajmowali się tą historią, ale na kranie to wygląda, wygląda naprawdę słabo i, i, i, i, i naprawdę nie jestem w stanie te, temu uwierzyć, że spotyka się dwóch na przykład y, y, gości na na jakimś dachu, mówi do siebie tam jo, jo, cześć ziom i patrzą na pałac kultury i potrafią powiedzieć tylko pieprzony pomnik komunizmu. Wypada to bardzo sztucznie, to nie jest naturalna rozmowa, to nie, to, to wszystko jest takie e, nastawione na jakąś, na jakąś symbolikę, nie wiem, ja chciałem powiedzieć, że jest wiele takich środowisk, które na przykład bardzo chętnie maszerują 11 listopada, które bardzo chętnie biorą udział w przeróżnych manifestacjach i też się okazuje, że oprócz kilku osób, które angażują te środowiska, to tak naprawdę pozostali uczestnicy często nie, nie wiedzą, w czym oni biorą udział i o, o, o jakie racje walczą. A no, żeby z zrobić i pogonić pedałowo Idą. No, e, tak to widzę. E, co jeszcze? Tam jest taka młoda aktorka, nie, nie, jakoś nie zapamiętałem nazwiska i raczej chyba y, nam nie utkwi w pamięci, bo no, dziewczyna z, gra słabo i y, jest tam y, no, wręcz kuriozalna scena, kiedy ona ze swoim dziadkiem rozmawia w piwnicy. To dosłownie jakby i, i dziadek, i ona jakby do siebie deklamowali. Yy, jakiś, jakieś takie yy, patetyczne frazesy z jakiegoś apelu yy, szkolnego no, no to, to jest tragedia no, no. masakra, <śmiech> nie wiem jak to nazwać yy, bsz, wygląda to źle i źle to się ogląda i, i w ogóle jest, yy, cały scenariusz jest, jest do kitu, jest taki yy, zły, to już jest do, do gruntu zły. mamy takich złych deweloperów tam i oni są obrzydliwie, wiecie kasa, kasa, kasa tylko, tam nie ma ani, ani wiesz, tam nie ma odcienia szarości, czarne jest czarne białe jest białe i, i tak ma, ma zostać, no i no i co, no i ten film się nie klei ze sobą e, ze zbólem z, z bólem zębów wręcz oglądałem go i jakoś dotrwałem do końca e, no to tyle. Nie polecam, szczerze mówiąc, w ogóle tego filmu. Najlepiej nie zaglądać do niego. Na filmwebie dałem chyba dwie gwiazdki. Za właśnie jedną gwiazdkę dorzuciłem za tą lokację fajną. I nic, nic poza tym. Właśnie, właśnie idąc tropem filmwebu wpisałem 63 dni chwały i, i wyskoczyło mi hasło 63 dni kału. Tak, tak ktoś, tak ktoś zrecenzował ten film. Jak ty opowiadałeś o tych różnych przeplatanych historiach z przyszłości, czyli z teraźniejszości właściwie, które miały nawiązywać do wydarzeń z, z sierpnia 1944 roku, to tak sobie pomyślałem, że to jest taki zabieg, jak upchnąć w bardzo krótkim filmie, bo tutaj widzę raptem 75 minut sceny, które nie wymagają scenerii z czasów wojny. Mhm. ale słuchaj, ja to może jeszcze pociągnę dalej temat z drugim filmem bo on mi się niejako łączy z tym pierwszym który był bardzo słaby ja obejrzałem również inny film który jest jeszcze krótszy, bo trwa chyba godziny i 4 minuty tylko, to był film telewizyjny film telewizyjny pod tytułem Baczyński i tam jest bardzo podobnie I tam, jest, tam się film składa z trzech warstw, mamy warstwę taką współczesną kiedy widzimy w czarno-białych kolorach, o właśnie też tu są zmiany y, kol, y, kliszy, bo w tym pierwszym filmie, który omawiałem, też były sceny powstańcze, były czarno-białe, a gdy przechodziliśmy do współczesności, mieliśmy, mieliśmy kolor. Tu jest odwrotnie, tu współczesność jest czarno-biała i mamy slam poetycki y, ku pamięci y, Baczyńskiego na 90. rocznicę jego urodzin i y, Początek filmu to są znaczy zaczyna się występem na, na tym slamie, przedstawieniem co to jest i występują amatorzy, którzy deklamują wiersze Baczyńskiego. Przeplatane to jest właśnie taką drugą warstwą, wypowiedziami prawdziwych uczestników spotkania. Dwójkę mamy takich uczestników. Mamy współtowarzysza broni właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i mamy sanitariuszkę, która była przy jego śmierci i to jest czasami wplatane właśnie między te wiersze, a mu, właśnie mówione przez tych amatorów, a oprócz tego całym obrazem jakby dopełniającym cały film jest właśnie popularyzowany już w kolorze e, takie sceny jakby z życia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. E, I w odróżnieniu do tego pierwszego filmu, ten film e, jest podany naprawdę z dużym smakiem, z wszystko jest świetnie wyważone. Te wiersze czy, słucha się bardzo dobrze, jak są obrazowane właśnie tymi e, scenami fabularnymi. W tych scenach fabularnych nie ma żadnych dialogów. Widzimy tylko obrazy. E, całym, cały podkład jakby dialogowy to, to są właśnie te wiersze mówione e, na tym slamie, czasami piosenki śpiewane. E, czasami mamy... E, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a w tej roli Mateusz Kościukiewicz, który nie deklamuje wiersza, tylko je odczytuje gdzieś tam właśnie w przeszłości tym swoim kolegom, na jakichś na jakich takich e, kółkach wieczornych. E, I właśnie jest fajny zabieg, bo to jest aktor, a czyta takim jakby jakby od, nie deklamuje, tylko czyta po prostu, czyta ze swojego zeszytu, e, z taką jakby niedbałością, nieśmiałością. E, Czytałem tam później w komentarzach, że słabo wypadł w tym w odczytywaniu tego wiersza, ale no kurczę, czy Baczyński był dobrym no deklamatorem, nie, jak to się mówi? Pomóżcie mi, cholera, bo zgubiłem słowo. Recytatorem? No właśnie. No tego nie wiemy właśnie. Czy był dobrym recytatorem? Więc więc to wszystko wypada fajnie. Mamy to był tani film. To widać, że to był tani film, bo nawet jak te mamy cienie samolotów niemieckich Żadnych tam samolotów nie. nie żadne samoloty nie są zrobione. Komputerowo mamy tylko takie cienie. I właściwie jest tylko symboliczne, bo to są jakieś dziwne maszyny sześciosilnikowe które tylko obrazują e, napaść Niemców na Polskę. E, no, no to, jest, to jest to jest tylko zabieg, po to pokazany, że pokazać ten 1 września na przykład. I, I to się czuje, że to czuje się, że to tak miało być, że tam nikt nie starał się żeby ten film był czymś więcej niż był a był tylko po prostu zapisem no, wrażliwości duszy Baczyńskiego i jego drogi jaką wybrał czyli żołnierza powstania co jak wiadomo jak się dla niego skończyło no Film jest naprawdę wzruszający, ja się, ja, ja się wzruszyłem na końcu, bo tam na końcu jest taki wiersz, który się nazywa Wybór, ja sobie potem go, potem go przeczytałem jeszcze e, osobno i gość, który go tam deklamuje, recytuje, przepraszam, e, robi to świetnie z wyczuciem, mamy to wypełnione obrazami e, żony Baczyńskiego Basi no i wszystko to, tam, wszystko, tam właśnie wszystko się klei w tym filmie. Film jest krótki, film ma ponad godzinę, film nie ma dialogów, a mimo wszystko chętnie go obejrzę jeszcze raz. Także duży plus yy, za ten film i ten film polecam. Baczyński jak najbardziej. Oddajemy głos do studia w Irlandii. No w końcu, w końcu, bo Arek się rozgadał, kurczę, on sam, sam mógłby nagrywać ten podcast, kurczę. Tak, Przemek może tobie damy dojść do głosu teraz Dobra, no to skoro jesteśmy przy filmach No to ja jakiś czas temu widziałem film Też wojenny, też w czasach wojny Biegnij chłopcze, biegnij Jest to historia właśnie chłopca Który ucieka z getta warszawskiego I ten film pokazuje jego, jego, jego przygody Jego przygody po tej, po tej ucieczce chłopiec jest, jest Żydem no i z tego względu pakuje się w różne kłopoty i, i nie ma lekko ale wrócę jeszcze jak powstał ten film bo film jest na podstawie książki o takim samym tytule. książkę napisał Uri Orlen Orlef, Orlew również Żyd z pochodzenia znaczy, który mieszkał w Polsce w czasie wojny i przed wojną i ten autor książki spotkał, bo książka jest na faktach na podstawie prawdziwej historii ten autor spotkał Jorama Friedmana i ten właśnie Joram Friedman opowiedział mu tą historię, bo Joram był właśnie tym chłopcem, który uciekł z getta i po prostu błąkał się po, po Polsce i szukał schronienia i wpadał w różne terapaty. No i jeżeli książka, nie wiem, nie wiem, jak, jak, jak wypada książka, bo nie czytałem, ja wpadłem na ten film, bo słuchałem w radiu wywiadu właśnie z tym, z tym Joramem. E, Joram mieszka aktualnie już w Stanach Zjednoczonych od, od wielu, wielu lat i, i ma tam rodzinę, dzieci, wnuki i tak dalej. No i jeżeli chodzi o film, film w ogóle jest zrobiony, wyreżyserowany przez Pepe Danquarta, e, taki reżyser niemiecki, e, w to to tak. ma, w jest koprodukcji e, niemiecko. Tak, film jest niemiecko, francusko-polski. E, jeżeli chodzi o, o, o polskich aktorów, no to główną rolę gra, gra Amil, e, Andrzej Tkacz i Kamil Tkacz, tych e, dwóch braci bliźniaków, których znamy na przykład e, z filmu o tym niepełnosprawnym Co się e, chłopcu chce się żyć. Właśnie. Ja chciałem się powiedzieć, właśnie, bo ja widziałem tylko trailer do tego filmu "Biegni o przybiegni, że chyba dorobiliśmy się dobrego aktora dziecięcego, już chyba czasów, nie wiem jak on się nazywa, Wojtek Klata, ten z 300 mil do nieba, ten młody. Bo, bo widziałem, że kurczę, jest naprawdę gra aktorska a tego chłopaka, jest na, bardzo naturalna. Jeżeli chodzi o gra aktorską, to jest, jest ok. Ale sam film jest trochę, znaczy tu trzeba spojrzeć z tej strony, że film jest jakby przedstawiony oczami chłopca. No i jest trochę takim, taką jakby baśnią, znaczy taką, taką fantazją, jest po prostu bardzo lekki i trochę się kłóci z tym całym obrazem, tej, tej, czasu wojny i tego okrucieństwa względem względem właśnie Żydów i tak dalej. Trochę Bo Jak tak mówiłem ostatnio o złodziejcy książek, to tak też podobnie. No właśnie właśnie tutaj chciałem nawiązać do tego filmu, że, że ta złodziejka tak mi się wydaje, że ta złodziejka ma, ma, ma, ma właśnie tą warstwę taką, tą baśniową w postaci tych książek i tak dalej, a tutaj, tutaj jest po prostu czysta historia, jest takie taka sinusoida, że chłop, chłop, chłopiec Jurek, Jurek ma na imię uciekł z getta, później wpadł gdzieś tam w ręce Niemców. Uciekł z Niemców, no to y, dostał się gdzieś tam do domu Polki, która, która go nauczyła y, po prostu modlić się po polsku i, i po prostu zachowywać się jak, jak, jak polskie dziecko, nie żydowskie, tylko polskie. No to później gdzieś tam y, marznie w lesie i, i takie są, taka sinusoida, że to są takie z góry, z góry coś tam się dzieje dobrego i złego i taka, taka trochę pętla wychodzi z tego, no i film generalnie jest taki sobie, nie ma tam żadnego nic głęb głębokiego, nie ma żadnych drastycznych scen, nie ma jakiejś pokazanej jakiejś przemocy względem właśnie Żydów no jest tam trochę szczelaniny, oczywiście są Niemcy są, są mundury i tak dalej, chłopiec ulega wypadkowi Niemiec, niemieccy lekarze nie chcą mu pomóc, bo, bo odkrywają, że jest właśnie Żydem. No jest taki bardzo, moim zdaniem, trochę, trochę za słaby, jak na, na tą tematykę. Bo tak, opowiadałeś, to mi trochę też przypominało taki film. E, e, o Jezus, czas wojny był w Polsce, przetłumaczony e, o tym koniu e, Spielberga. Aha, no On wiem. Ten koń był głównym bohaterem i, w, i właśnie też wpadał z deszczu podręczny. Przechodził z rąk do rąk. To nie widziałem tego filmu, ale wiem o, o, mm -hmm. o, o który ci chodzi. Mm -hmm. O, o w, film o przechodzeniu z rąk do rąk to kojarzy mi się taka komedia, całkiem nie najgorsza sprzed kilku lat, która nazywała się Ciało. To jest jeden z, jeden z takich pierwszych filmów, w którym yy, ka, ka Karolak wypłynął. A tak, bardzo, hmm. bardzo dobra komedia. I tam, i tam, i tam też, też z rąk do rąk tytułowe ciało się przewijało. <grym> ale wrócił. A, a mi tytuł Biegni chłopcze, biegni przypomniał taki niemiecki film, doskonały zresztą biegnij Lola, biegni. No, no i generalnie film e, moim zdaniem trochę za słaby jak na tą tematykę i mógłby być jakoś trochę inaczej pokazany, ale. Obejrzeć można, nie jest, nie jest jakiś nudny, ani... Wstydu nie ma. Wstydu nie ma, tak. Jest Zamachowski gra i gra Szapołowska, Sadowski, Przemysław, także, także jest kilku polskich aktorów i jakoś to się kupy trzyma. No moim zdaniem trochę za słaby. Słabo, słabo bieg. Ale zachęciłeś mnie do obejrzenia tego filmu żeby zobaczyć właśnie tego Kamila w akcji, bo samo nazwisko nic mi nie mówiło, dopiero jak wspomniałeś o tym, że to jest chłopak, który grał młodego Mateusza w filmie Chce się Żyć. Już jakiś czas temu Arek opowiadał o Chce się Żyć, a ja dopiero kilka dni temu sobie obejrzałem i, i na no, HBO tak, było. naprawdę ja. na, naprawdę fajny film, naprawdę dużo takich mocnych, wzruszających momentów w tym filmie no i gra aktorska zarówno właśnie tego Kamila, który tam się wcielił w rolę młodego Mateusza jak i Dawida Ogrodnika który się wcielił w Mateusza w życiu dorosłym ja jeszcze nie widziałem jestem Bogiem czy jesteś Bogiem jesteś Bogiem jestem Bogiem, jestem Bogiem a film się nazywa chyba Jesteś Bogiem. A, nieważne. Nieważne. Jesteś, bo Jesteś Bogiem. Jesteś Bogiem, tak. E, Aha, bo, bo, to, dobrze, bo, to jest, bo to jest Bój chyba... Znaczy, no, można się pomylić, bo, bo, bo, bo tytuł filmu jest zaczerpnięty z, z piosenki. Piosenka jest zatytułowana inaczej, a, a tytuł filmu jest inny. Ale wr wracając do Dawida Ogrodnika... To, to też jest aktor, który na, naprawdę coś świetnego zrobił chce się żyć. I no chce, chce, chce się więcej takich ról w polskim kinie oglądać. Naprawdę. Zgadzam się. W pełni się zgadzam. Tam zresztą. Y, y, y, bo <ślam> ja nadal będę twierdził, że to jest chyba. Y, chce się żyć. To jest najlepszy film polskich, polski sprzed no, ostatnich 3-4 lat i będę wznosił go pod niebiosa, bo tam nie było słabej roli czy tam, no dobra nie chcę już wracać do tego filmu, mówię to tak, to, to, to, to, to z tym się też zgodzę że że tak, tam, tam, na, tam nawet tło było bardzo fajnie zagrane no to co, oprócz tego jeszcze Łukaszu ja, ja z racji tego, że, że się wczasuję, to powinienem zaszywać się gdzieś, gdzieś z książką i coś ciekawego czytać, a z racji tego, że jest tak jakoś nie, nie, nieprzyjemnie, to y, skusiłem się na film, y, który tak y, zostało mi rzucone do wyboru kilka filmów, y, y, a postanowiłem iść pod prąd i obejrzeliśmy coś troszeczkę y, z innej bajki. Nieznanego, niepolecanego Film nazywa się Luke W Polsce, a w oryginale The Story of Luke Film z 2012 roku Który opowiada o cierpiącym Na autyzm Chłopcu, który ma 25 lat No i który zostaje postawiony W takiej zupełnie nowej dla niego sytuacji Bo prze przez całe życie Wychowywany był przez Swoich dziadków no a tutaj w wieku 25 lat m, traci babcie, a dziadek jest y, na tyle już y, stary, że nie, nie może sprawować nad nim opieki i on wraz z dziadkiem trafiają do m, rodziny, trafiają do wuja, no ale w tej rodzinie postanawiają dziad, dziadkę odesłać do y, domu starców i zastanawiają się, y, co, co, co będzie z Lukiem, jak z nim postąpić, y, Luk natomiast, trzymając się kurczowo słów dziadka, który to zapowiedział mu, że musi swój los wziąć w własne ręce i ułożyć sobie życie, postanawia właśnie to, to, to, to życie jakoś pokierować na zupełnie inny tor, uniezależnić się od opieki wujka i jego rodziny, która na początku nie jest dla niego przyjazna. Jak to, jak to wychodzi to mo można zobaczyć oglądając ten film. E, na początku czułem się troszeczkę zawiedziony, bo, bo spodziewałem się mm, czegoś e, fajniejszego, ale ten film jakby ma takie e, dwie strony. Najpierw słabo się rozkręca i wydaje się taką dość głupkowatą komedią, a później okazuje się całkiem przyjemnym, luźnym, niezobowiązującym filmem, ale jednak z takim bardzo przy, przyjemnym happy endem. Ciężko, ciężko mi, mi powiedzieć, że jest to film, który polecę, dla, polecę komuś, kto szuka czegoś ambitnego, ale z łatwością poleciłbym ten film jako taki przerywnik pomiędzy. A z którego to jest roku film? E, film z 2012 roku. E, mhm. Jeżeli chodzi o obsadę, to tutaj z, z, znany, może być. E, Wierzę, nikogo znanego. Nie, nie. Z, z, znany może być aktor, który jest obsadzony jako Luke. Jest to e, Louis Taylor Pucci. Można go zobaczyć między innymi w, w, w mi nie filmie nie Martwe Zło. Twarz taka, którą skojarzysz Gdy już zobaczysz Ja się pytam Bo jakieś widziałem podobny film I właśnie nie pamiętam tytułu jego Ale chyba to nie był Też chyba tytuł był od imienia I też To był o dorosłych chłopaku z autyzmem To widziałeś może film, który, film, który zatytułowany jest Adam o możliwe, o, tak bardzo dobrze mówisz, tak Adam. A to jest film, którego nie widziałem, a który został mi kiedyś polecony i podobno jest o wiele lepszy niż luk. W mm -hmm. ogóle jest... Yy, znaczy tutaj jeszcze powinienem podkreślić, że, że, że ten Luke był takim yy, wysoko funks, yy, funkcjonującym autystą, czyli nie... nie, nie, nie znaczy się to... Yy, nie, nie, zespół Asperger, Aspergera, tak ten Adam miał na przykład. Tak, bo, bo nie, niektórzy hmm. po prostu kojarzą autystyków już z osobami, które są na tyle jakby wycofane, zaburzone, że, że, że naprawdę ciężko im w, współdziałać z, ze społeczeństwem, współżyć z ludźmi, a tutaj akurat w tym przypadku tak nie było. Jest sporo takich historii. Kiedyś był film też, jeżeli się nie mylę z Tomem Cruzem. Rainman. Rain tak, dokładnie. No to tam był. No, to jest najsłynniejszy film, chyba, o, w, tym temat, w tym temacie. No i tutaj jest historia e, Savanta. Tutaj jest znowu, jakby, in, inna, in, inne, inne zaburzenie związane z autyzmem. Czyli co, ogólnie polecasz, tak? To może. Tak, tak, jako słówko podsumowania, to e, polecam, jeżeli ktoś szuka czegoś nie aż tak mocno zobowiązującego. E, nie jest to film, który mocno wgniecie w was w fotel. Więc jeżeli nie oczekujecie wiele, to na pewno nie będziecie mieć po, poczucia straty y, czasu. Tak jak mówię, zostawcie sobie ten film na luźniejszy dzień i na luźniejszy seans. Ja szukałem, ja szukałem właśnie wczoraj coś do obejrzenia i nie mogłem nic znaleźć i, i odpuściłem w ogóle oglądanie. Y, Także może tego Luisa, czy jak on miał? Y, Luke, a, a, a w oryginale Luke. The Story Sorry. of Luke. Ty, wcześ ty okay. wcześniej jeszcze wspominałeś o Baczyńskim, mówiłeś o takich patetycznych <głos> dialogach. Ja w między... To ja mówiłem y, nie o Baczyńskiego, tylko o y, sierpniowym niebie. O, o sierpniowym te, niebie, te, te niebie tak, bo Baczyńskiego <głos> polecałeś. E, przypomniała <głos> mi się jeszcze też taka historia. Zacząłem oglądać film, e, którego nie skończyłem. Taka komedia o, o nastolatkach amerykańskich. E, i, I w trakcie. Czytałem opinie na temat tego filmu i tutaj ludzie zarzucali znowu, że e, m, dialogi były takie niepełne, że bardzo często ucinali dialogi e, hasełkami typu okej, okay, mhm, mm e, super i tak dalej, to tak dalej, e, ale to są, to, to są dialogi, jakie m, faktycznie prowadzi młodzież. Czyli jeżeli jest zbyt patetycznie, to ktoś, kto spodziewa się naturalizmu, będzie narzekał. A gdy jest zbyt luźno, to będą narzekać ci, którzy jednak chcieliby posłuchać rozmów w filmie. No, ale to, to, to, to tyle, jeżeli chodzi o kwestię filmową. To właśnie w tym tygodniu Chce się Żyć, no i The Story of the Look... Chcę się żyć, polecam tak jak ty, wszystkimi czterema łapkami. The Story of the Look. Nie zobowiązująco. Nie, tak? nie, nie przyjmuję reklamacji, jeżeli się komuś nie spodoba. Ale polecam. No dobra, to ja jeszcze jeden film powiem, też polskim. Eee, po trochę. Potroszę o filmie, potroszę o muzyce bardziej, chyba, niż o filmie. Film się nazywa, to jest komedia romantyczna polska, czyli gatunek, który może uderzyć w łeb i zabić <taki> takiego wyrobionego oglądacza. No ale niestety wypadło na, na, na komedię romantyczną jakoś, tak się zdarzyło. I tytuł tego filmu brzmi facet niepotrzebny od zaraz w reżyserii, napisałem sobie Weroniki Migoń. Eee, no dobra moje zwestienie mówi wszystko za siebie eee, film kiepski <gryw> od razu powiem z bardzo dobrą muzyką to tak jakby już ogólnie mówię a o co chodzi w filmie mamy główną bohaterkę w tej Zosie w tej roli Katarzyna Maciąg Ładna, ale już tak mi się trochę opatrzyła w tych komediach romantycznych. No i na początku filmu ona zostaje porażona piórunem. No i przez to, że została porażona piórunem, szybciej wraca jakby do domu, bo ona pracuje gdzieś na planie filmowym, jakąś reżyserką jest, nie wiem dokładnie, nie wnikam. No i wraca do domu i nakrywa swojego faceta na domie manej zdradzie, bo tam znalazła jakąś babkę w szafie po prostu. No i... Jako, że ma wolne po tym porażeniu pioruna, zaczyna sobie kombinować, czy coś jest z nią nie tak, że ona nie może sobie tego faceta, tego właściwego znaleźć i postanawia poodwiedzać wszystkich swoich starych, byłych, byłych chłopaków, żeby się dowiedzieć, czy to z nią jest nie tak, czy, czy jak to w ogóle jest. No i no i widzimy snującą się Po tej Warszawie Mam, Odwiedzamy fajne, ładne lokacje Nie wiadomo po co e, Przebiera się w każdej scenie Inaczej e, Zawsze jest słonecznie prawie, że wiecie, fajnie e, Nowoczesna polska komedia romantyczna e, No i co? Odwiedzamy tych facetów I e, odbywa, odbywa z nimi e, no, Ja nie wiem o czym oni rozmawiają e, To są tak rozmowy nieistotne Tak o niczym Takie pieprzenie, bla, bla, bla, że po prostu nie chce się tego oglądać. Yy, no i bez nadzieja ogólnie. <śmiech> tu, tutaj trochę, trochę pomieszałeś, bo ja widziałem ten film też niedawno no. i tu chodzi o to, że ona założyła się z jakąś tam swoją koleżanką. A, to już taki szczegół, który jest potem niebrany w ogóle pod uwagę, to nie chciałem tak już ten. Założyła się, że prędzej wyjdzie za mąż, tak? I ona szuka faceta, żeby prędzej się jakby no... Wyjść od tej koleżanki lub zjawić się na jej ślubie, tak? No, coś takiego, no. To no, jednym okiem to. Nie, ja już tam nie wnikałem w to. Nie chciałem mieszać słuchaczom w głowie. Ale ogólnie, no powiedz, jak odebrałeś te rozmowy, te, te, te chodzenia? Po co na przykład odwiedzać? Jest taki w Warszawie najwęższy dom w Polsce. W szerokości, nie wiem, metra ten dom jest, jest wbudowany w między dwa, dwa budynki ja widziałem kiedyś o nim reportaż, tam taki dosyć słabny dom i ona, nie wiem, z koleżanką odwiedza ten dom, jakby u kogoś była i sobie tylko z nim rozmawia, ale nie z tym, kto tam mieszka, tylko ze swoją koleżanką wspinają się po drabinkach. Po co to jest? Ja nie rozumiem. Żeby pokazać tę architekturę? Że miasto Warszawa wydało na promocję? Oczywiście, no. Nie, no bo cho tutaj chodzi o to, że ona jest jakoś tam zafascynowana tym pisarzem, bo to jest dom pisarza e, irańskiego, nie irańskiego, tylko izraelskiego A czemu to jakiś facet siedzi i coś tam klepie sobie na komputerze? No bo, bo to, to był jakiś czas zwiedzania tego domu, czyli może to jest mhm. człowiek który pilnuje tego domu Ale nie widzę, żeby zwiedzała, tylko gada z tą koleżanką o bzdurach. Bo Ile można zwiedzać metrowy dom? Sorokości no. metra no i ona na, na końcu robi wywiad przecież z tym, z tym pisarzem no i ja też uważam, że to po nic jest tylko po to, żeby ekipa miała wycieczkę do, nie wiem, gdzieś do jakiegoś cieplejszego kraju <grych> no możliwe no możliwe no, ge generalnie ja, co z tego właśnie zapamiętałem filmu, to głównie muzykę że, Że tam, tam właśnie było dużo bo, muzyki. To jest jedyny plus. Muzyka tam... to, jest, to są młode polskie wokalistki, polskie zespoły z wokalistkami głównie, tak, e, na czele, z, jako, jako frontmenkami. I naprawdę muzyka jest świetna. Ja już nie, nie wypisałem sobie tu zespołów, może ty pamiętasz te zespoły, bo ja do młodych zespołów nie mam niestety głowy, ale dwa zespoły szczególnie przypadły mi do gustu: e, Micro Music i Translola. E, nie znaczy ja nie, takie zespoły? Ja micro mi, ja music kojarzę Bo y, to, jest, to są kli, Takiego chłopaka to, to, taki to, przebud. to są klimaty trójmiejskie Jeżeli się nie mylę I na pewno trójkowo Wygrywane i na pewno Przez Radio Gdańsk promowane Także micro music kojarzę nie, ja, Ta muzyka była na tyle dobra Że się zainteresowałem się z tą trackiem i, I przejrzałem te wszystkie utworki tam Po YouTube sobie pochodziłem, popuszczałem sobie te wszystkie utworki, naprawdę fajne wpadające w ucho nowoczesna polska muzyka która nie jest byle jaka, jest, jest pomysłowa, ma fajne, fajne, no fajne głosy są, fajne teksty także warto, warto dla samej muzyki ten film obejrzeć lub sobie chociaż soundtrack gdzieś kupić, jeśli jest istnieje, nie wiem Dobra, a teraz przy, przyzna, przyznaj się y, Ty wybrałeś ten film? Yy, nie, ja wylosowałem go ten, ten film jakoś tak Aha. bo ja, ja, ja mam z, y, za dużo do oglądania i często zdaje się na los jakoś mi wypadło, że, że teraz obejrzę sobie takiego, ten facet niepotrzebny od y, zaraz Aha, tak. a muzykę podobno dobierał Czesław Mozyk, który też występuje w tym filmie, jako jeden z chłopaków E, więc Czesiu ma dobry gust A proszę e, Czyli wi widać, że Przemek Bardziej uważnie oglądał ten film No Ja może trochę przysnąłem tam Nie ja, ja generalnie przyznam się do tego, że Z Ulą oglądałem i nie daliśmy razy Nie daliśmy rady <głos> e, A jednak Nie, nie daliśmy rady go obejrzeć Całego, a później ja sobie sam Już dokończyłem go bo już skoro zacząłem, no to chciałem po prostu skończyć. Zaliczyć. Tak, żeby wiedzieć, czy coś... Czy coś jeszcze z, będzie z tego filmu. Mnie denerwuje w ogóle e, tytułowanie taki, takich filmów jako komedię romantyczną. Tam nie było nic śmiesznego w tym filmie. Nic. Ani jednego momentu. Tam nie było jednego tekstu śmiesznego. Moim zdaniem. Że co, że ze śrubokrętem jeździła e, w sabie e, zamiast klucza? z boku, no to takie pzdunie, tam... O, i muszę pochwalić tą za rolę Joannę Kulik, która moim zdaniem świetnie tam wypadła. No i ona tam śpiewała później na końcu. Śpiewała, no. O, głos to pani Kulik ma naprawdę, nie tylko głos. Ja, ja właśnie słuchałem w radiu jakiegoś wywiadu z nią i nie jestem pewny, czy po tym filmie, ale z tego co kojarzę to tak ona zdecydowała się czy tam przymierzała się właśnie do jakiejś płyty swojej no warto żeby, żeby bo, zaczęła taką karierę też bo właśnie ją tam odkryli w tym filmie tak trochę muzycznie ja i... widziałem ją jeszcze śpiewającą na jakimś właśnie yy, pff, nie wiem czy to był yy, jakimś festiwalu aktorów czy, czy, czy to był jakiś yy, poświęcony komuś festiwal nie pamiętam co to było i też dobrze wypadła i też w, w Idzie ona jest jako piosenkarka występuje Ten no tak ida a to może właśnie z Idy mhm. i Firmu, firmuje tą, tą piosenkarkę własnym głosem co? E, czy co czy, czy, czy, czy w Idzie Yy, tom, tom, czy po prostu jej tak własnym głosem śpiewa Tak własnym o, głosem śpiewa tam w tym, w za, zaraz wam sprzedam newsa kilkanaście, no, kilkanaście lat temu pierwszy muzyczny talent show w Polsce, a czy no, mo, może nie pierwszy bo bym powiedział, ale pierwszy głośny który jakby kreował gwiazdy to idol i właśnie w idolu pani Janna Kulik swoje e, kroki również stawiała wiem o tym a ja, a ja tego nie wiedziałem. Czyli tutaj jakby ta muzyczna przeszłość już kiełkowała x lat wcześniej. Mhm. No, także film o niczym z dobrą muzyką. A ja jestem zachęcany do obejrzenia filmu, o którym ty chyba wspominałeś Alek, jakiś czas temu, mianowicie komedii, która nazywa się Wkręceni i oba, oba... Nie, ja nie mówiłem nic o tym filmie. Yy, widziałem yy, tragiczny plakat i boję się właśnie do tego filmu podejść, bo, yy, bo plakat jest tak infantylnie... O Jezus, nie. Szkoda sobie. No ja właśnie... A, widziałem, tym... widziałem, no. widziałem ten film. Yy, no... Nie powiem nic. Poziom, <śmiech> poziom yy, no, zjazd integracyjny, czy jak to było tam? No, no coś w tym stylu. No. A, czyli tak te... Czyli coś, co, co odrzuca mnie naprawdę. Okay. No niestety. Dobra. No chyba, chyba będę. Czyli do, do wcipy się... poziomu, poziomu bruku. No, jestem, jestem do tego stopnia zachęcany, że chyba będę przymuszony. To wtedy może mhm. podzielę się swoją opinią na ten temat. Jak wylosuję, to obejrzę. Widzę, widzę, widzę <laughs> postery, widzę postery. Wygląda to. No, oczywiście jest. Ciocho i. jest pan zaję, no. Stelmaszczyk jest pan Adamczyk no, no nie wygląda to powiedz, powiedz kotku co masz w środku coś <laughs> mi przypomina właśnie ten te, te plakat mi przypomina tego rodzaju filmy tak czasami się zastanawiam czy o, oprócz tego że ci panowie biorą udział w tych filmach żeby sobie za... ale ludzie oglądają te filmy no no. Oglądają, no oglądają no, mówię, że mówię że jestem zachęcany więc coś jednak gdzieś to trafia Mało książkowo w tym tygodniu, nie? Jesteśmy bardzo słabo książkowo Ma, Mało książkowo, ale z tego co ja kojarzę to Przemek będzie ratował sytuację książką transsyberyjska e, Po pierwsze ja muszę tutaj uprzedzić, że ja jestem fanem książ, książek o, o wschodzie i ta, ta książka wpadła mi tutaj w ręce dzięki, dzięki Arkowi Arek wiem z tego że zaczął czytać ale jeszcze nie dokończył oj ciężko mi strasznie idzie z tą książką po prostu jak po grudzie po prostu przebijam się <śmiech> wolniej niż taka, taka, taki parowóz po tej linii transsyberyjskiej z <śmiech> no kotłem zresztą książka nazywa się transsyberyjska drogą żelazną przez Rosję i dalej jest to książka Piotra Milewskiego Piotr Milewski jak na razie napisał tylko jedną tą książkę. Jest jakimś reporterem, dziennikarzem i to jest jego taka pierwsza gruba książka. No i opisuje właśnie całą tą kolęć tras syberyjską nad na całej trasie. No, tutaj, tutaj trzeba trochę wyjaśnić, że kolej transsyberyjska znana jest z tego, że ciągnie się od Moskwy do Władywostoku. Ale Piotr Milewski zaczyna swoją opowieść od Petersburga, bo w tym czasie, kiedy kolej powstawała, to Petersburg był stolicą Rosji. No i tam zapadały wszystkie decyzje, tam była siedziba cara, no i pierwsze odcinki tej całej kolei powstawały właśnie z Petersburga. No a teraz, teraz aktualnie kolej transsyberyjska jest tak jakby odcinkiem Moskwa, wody Wostok. No i możemy się z tej książki dowiedzieć właśnie wszystkich szczegółów na temat na temat tej kolei, jak ona powstawała, kto decydował o tym, jak, jak będzie wyglądać, kto finansował tą, tą, tą kolej. Dużo jest o historii samej Rosji XIX wieku, końca XIX wieku, o, o, właśnie o carach, o, o rodzinie carskiej. No i autor jedzie tą koleją, z Petersburga do, do Moskwy, no i z Moskwy dalej do Worywostoku i w niektórych miejscowościach wysiada na, na takie dłuższe postoje no i opisuje właśnie takie te, te, te miasta, te, po, te postoje bardziej szczegółowo e, opisuje na przykład miejsce gdzie kończy się Europa, a zaczyna się e, Azja i to tak za bardzo nie jest do końca wiadomo, gdzie, gdzie, gdzie to jest. Jest jakiś tam symboliczny pomnik, e, taki bardziej dla turystów, gdzie, gdzie turyści są przyciągani, e, gdzie, gdzie, gdzie ta granica niby przebiega, ale tak naprawdę granica gdzieś przebiega gdzie indziej. E, no, i takich bardzo dużo smaczków o tej kolei, o tych miejscowościach, o Rosji, o historii możemy się dowiedzieć. No, i kończy, kończy swoją przygodę właśnie we Władywostoku. Można się na przykład dowiedzieć, że Wostok był bardzo strategicznym miastem portowym. Znaczy jest do tej pory, ale w czasach zimnej wojny był miastem zamkniętym. Tam nie można było wjeżdżać obcokrajowcom, tylko Rosjanie mogli się poruszać po tym mieście. No i moim zdaniem książka jest, jeżeli chodzi o merytoryczny poziom, bardzo dobra. Można się właśnie dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy. Jedyną wadą tutaj, którą jest w tej książce i którą Arek też zauważył od razu, to jest język. Książka jest napisana trochę tak jakoś pompatycznie, strasznie, tak, takimi takim zawi zawiłym językiem i bardzo ciężko się to, to przebrnąć przez to i przyzwyczaić do, do, do, do tego języka milewskiego. Tak, tak, mi się wydaje, że autor stara się upiększać, po prostu stara się pisać ładniej niż to powinno być po prostu. No właśnie, ja tutaj, jeżeli chodzi o książki książki o Rosji, no to, no to czy tam o Związku Radzieckim, no to pierwsze, co mi wpada do głowy, no to e, książki Bader. Hugo Badera, tak? No, no i Hugo Bader pisze bardzo ciekawie, ale bardzo prosto, bardzo prosto, najprościej, jak się, jak się tylko da. A Milewski tutaj starał się trochę upiększyć ten język i, i nie wiem, Czyta się Czyta ja, ja, ja, jakiegoś... ja nie czytałem całej książki, tylko ja, ja takie mam podejrzenie, że po prostu e, autor za mało przeżył i chciał to jakoś podkoloryzować językiem, moim zdaniem. E, może nie spotkał tak ciekawych ludzi, jakich chciałby spotkać na swojej drodze. Może nie, spo, nie trochę się, się zawiódł, dlatego nadrabiał całą tą warstwą historyczną w tej książce, która jest ciekawa. Chyba, chyba najlepsza w tej książce jest ta, ta opowieść historyczna, jak dla mnie. E, a ta warstwa taka podróżnicza, która powinna być ciekawa, no trochę męczyła mnie właśnie. Dlatego jeszcze jestem na jakichś tam 30-40%. Ale co, czego by nie mówić o tego typu książkach, to, to jednak język jest bardzo ważny, bo jak jak, jak nie od początku, to ja czasami po prostu rezygnuję. Nawet jeżeli temat jest nie, ciekawy. Nie, nie. Później można się przyzwyczaić do tego języka i on gdzieś schodzi na dalszy plan i, i fajnie się doczyta, także polecam tą książkę. Jeżeli ktoś lubi wschodnie klimaty, no to, to na pewno. Ja, ja kiedyś, ta kolej cała moja, raczej znaczy transsyberyjska jest gdzieś tam na mojej liście i chciałbym kiedyś się nią przejechać. Prawie 10 tysięcy kilometrów z Moskwy do Wody Wostoku. Jedną, znaczy nie jedną, ale jedną z ciekawszych rzeczy jest to, że różne są wagony w tym, w tym pociągu. I najbardziej popularna i chyba najtańsza jest tak zwana Plac Karta. Czyli to jest taki wagon sypialny bez przedziałów. Czyli to jest jakby taka sala żołnierska gdzieś tam w wojsku, czy, czy, czy gdzieś w koszarach. Po prostu są łóżka piętrowe ułożone z jednej strony, z drugiej strony wagonu i tak po prostu się jedzie bez żadnych drzwi, bez bez żadnych zasłon ani nic. Po prostu I tak nie, nie wspólnie. Nie się okna, się... jak to w Rosji wspólnie się, się podróżuje tak z innymi, którzy gdzieś tam wsiadają, wysiadają e, Rosjanie wiadomo, że w podróży kurcze jedzą, smarkają piją e, no i, i to wszystko jest tak bezpośrednio tam można odczuć ale przez to, że, że nie ma właśnie żadnych drzwi, nie ma żadnych zasłon e, łatwiej się nawiązuje jakieś kontakty no, takie międzyludzkie i łatwiej zagadać nie wiem, łatwiej spędzić ten czas i, I to chyba jest właśnie cały klimat tego, tego pociągu. Ja kiedyś słyszałem taką historię o, o, nie wiem czy ta historia jest prawdziwa, o takiej zalewajce, czyli e, zupie, która e, jakby na początku kursu tych pociągów jest dość treściwa, a później po prostu z biegiem czasu tylko dolewają do niej wody cały czas. To tak jak, to tak jak z bardzo chłonną e, polską e, wojskową grochówką. Która też przyjmuje wadę do oporu. Tak jest. I zawsze gęstnieje sam. Ja nie wiem, jak, jak tam ja się jest... kapusty kiszem. Ja nie wiem, jak tam jest zjedzenie w tym pociągu, ale tam popularne są takie zakupy u takich babinek, tak. które. Wchodzą, wchodzą na stacjach, nie? Tak, które, które handlują na stacjach i one właśnie pierogami handlują czy tam jakimś jakimiś bułkami, chlebem i tak dalej. No i one one na stacjach też wchodzą do środka tak do, do, do pociągu i handlują także to jest też taki jeden z uroków tej, tej podróży tym pociągiem e, na koniec autor e, Milewski wybiera się z Wody Władywostoku do Japonii e, jakimś tam statkiem, promem, także jest taka jakby taka niedopowiedzenie, że że prawdopodobnie powstanie też jego książka o, o Japonii, więc może może kiedyś powstanie. No a generalnie książkę polecam, szczególnie tym, którzy się interesują tym kierunkiem wschodnim. No ja, ja na pewno do niej wrócę, bo ja nie aż się nie porzucam książek na zawsze, także mam ją na półce. Odłożone na później. Na pewno do niej wrócę, jak się uporam z tym, co, co czytam teraz. A, a nie zakończyłem żadnej książki w tym tygodniu, no i, i, i to może o tych, które pozaczynałem, lub które e, drążę, to, to powiem w tym drugim dziale. Napijmy się, chociaż już powinniśmy do niego przejść, chyba, co? Tak. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby powiedzieć, ach, nieważny. Napijmy się. Dzisiaj właśnie piwo skończyło te, które kupiłem sobie yy, na nagranie, na bo jest tak gorąco naprawdę, a ja piwo, ja rzadko piję piwo w ogóle w domu. Ja nie lubię pić w domu piwa, bo mi jakoś nie smakuje. To jednak yy, zimne piwo było na początku nagrania, teraz już jest takie yy, temperatury pokojowej. Więc wezmę ostatni łyk i yy, powiem wam, że czytam książkę, która który tytuł wielu ludzi może odrzucić jak powiedziałem wczoraj o tym Beacie jaką książkę czytam to popukała się w głowę bo, bo książka nosi tytuł ciemna materia, historia główna, tak nie przesłyszeliście się to nie jest jakiś, jakaś przenośnia to jest o historii kupy, kału łajna, główna. gówna Stolca, i tak dalej. Jestem w, takich, w takim rozdziale, gdzie jest właśnie opowiedziane o tym, że synonimów jest więcej. chyba. To jest słowo chyba, które ma najwięcej synonimów w różnych językach świata. Tak jak eskimosi mają 100 określeń na, na rodzaje śniegu, tak my potrafimy. Wiele, wiele wiele wiele wiele na wiele sposobów określić y, słowo, którym jakim jest czytam tą ciemną materię właśnie jakim jest jest kupa. No i y, naprawdę ciekawe rzeczy, to, y, to się może wydawać y, głupie, śmieszne, ale facet ma f, fajne podejście. Ja cały czas się śmieję jak czytam tą książkę, ale też, y, też dużo rzeczy można się z niej dowiedzieć, bo ona jest dosyć fajnie pisana ja jestem na początku tej, tej całej historii, ale tak trochę przeglądałem dalej i im dalej tym lepiej na razie jestem na e, takiej entomologii danego e, tego słowa główna, shit, szajse, i tam w różnych językach jest to e, przerabiane na różne sposoby, jak, jak sobie z tym radzono e, jakie wydźwięki ma to słowo w różnych w różnych tych, także nie, na, jestem na razie zaciekawiony, to jest książka, którą, którą mi się dobrze czyta. Yy, kończę książeczkę Minimalisty. Ale, ale, czekaj, czekaj, czekaj, zanim przejdziesz do no. książeczki Minimalisty, yy, powiedz, co cię skłoniło do, nie wiem, kto cię zachęcił, co cię skłoniło, jak trafiłeś, skąd w ogóle yy, taka książka? Ja dostałem tą książkę od, od Przemka, hmm tutaj <głos> siedzącego. Nie wiem czemu Przemek kupi tą książkę, ale co mnie zaciekawiło, no, no nie wiem, zapałem tak po prostu zaciekawił mnie tytuł. To, no. to w takim, w takim... Słyszałem już różne takim... historie, ale, ale Bo... żeby robić książkę o historii gówno to jeszcze nie słyszałem Bo nigdy właśnie, w życiu, więc, chciałem, więc samo to. Chciałem, chciałem powiedzieć, że jakiś czas temu było bardzo głośno i bardzo dużo się mówiło o książce, która nazywała się Historia Brudu i, i ta książka nawet dorobiła się y, chyba kolejnego wydania, y, w której autorka jakby douzupełniła do, do informacje, które prezentowała wcześniej. To jest książka, która się, się sprzedawała i pewnie sprzedaje bardzo dobrze na całym świecie, bo, bo pomimo wszystko ludzi interesuje to, to, jak to, jak to wyglądało na przestrzeni lat. Mm -hmm. Mnie te historie bardzo interesują, znaczy nie, nie chodzi mi o samo gówno, brud i, i, i tak dalej. Higienę i, i, i tego typu. Kiedyś była taka audycja w programie drugim, się nazywała Zostaw Wiadomość i raz w tygodniu czy tam co drugi tydzień to były różne tematy psychologiczne książkowe, kulturowe i tam raz w tygodniu czy raz właśnie na dwa tygodnie przychodził taki ciekawy gość i on opowiadał była taka seria właśnie i on opowiadał o właśnie historii higieny w Polsce i na świecie o tym jak, jaką rewolucję, na przykład były, były toalety E, miejskie, miejskie szalety e, o nocnikach o, o, o historii mydła o historii e, łaźni no, takie rzeczy, które naprawdę są nam blisko a które nam się wydają dzisiaj e, zwyczajne czyli idziesz sobie do łazienki zrobić swoje kiedyś nie były takie proste kiedyś wszystko się odbywało inaczej kiedyś ludzie E, którzy stali na przykład po wodę rano, e, mieli tematy do rozmów. Ludzie, którzy w, no, załatwiali się we w, w szaletach, gdzie szalety nie były przegrodzone e, żadnymi drzwiami, gdzie siedziało się, w, znaczy się wydalało się koło siebie, rozmawiało się. E, no, po prostu in kultura. E, Wyglądała inaczej. Teraz jest inaczej, teraz jest intymnie. Na przykład zamki w drzwiach od toalety zostały wprowadzone dopiero w, w, w, na początku XX wieku. No, hmm. Taka jest ciekawostka. No ja może powiem, dlaczego ja kupiłem tą książkę, bo ja kupiłem tą książkę w komplecie z inną książką e, pod tytułem Boskie Przyrodzenie Historia Penisa. <śmiech> o, kolejna książka. Nie, się to... dla, dlaczego mnie interesują takie książki? Po pierwsze, zgodnie z zasadą wszystko, co ludzkie, nie jest mi obce a po drugie to są książki właśnie takie poradnikowe trochę, trochę właśnie historyczne i to są naprawdę ciekawe lektury, to nie jest, to nie jest w żaden sposób jakieś obraźliwe czy, czy, czy wulgarne, to po prostu jest naprawdę kawałek ciekawej lektury, więc... więc... Tak, świetne podejście jest tam ok. No, więc nie, nie widzę tutaj żadnych <grych> e, złych, kurczę, intencji. No tak, tylko no podejrzewam, że wiele osób przeszłoby obojętnie, znaczy może nie obojętnie, bo to zazwyczaj takie tytuły elektryzują i ludzie jakby rzuciliby na to okiem, ale niekoniecznie by zakupili by przeczytać. No okazuje się, że może warto. To w takim razie w takim razie ja się, ja się może uśmiechnę później do Was. <śle> <śle> ja, ja, ja chciałem powiedzieć, że ta książka no, naprawdę ma treść. To nie jest gówno. <śle> No dobrze. Jeszcze dużo innych, dużo innych czytam. No. Je, taką główną moją książką, ale nie, ja nie chcę zabierać wam całego, całego gadania. No. A, to ja. Ja może dwa słówka na temat tego, gdzie można fajną książkę wyhaczyć. i Na ten temat to trochę by się wypowiedział brada Arka, czyli Adam, który jest wielkim nieobecnym jeszcze w, na łamach setki, który ostatnio ustrzelił taką mega promocję, że wszyscy się ślinili, wszyscy zazdrościli dopad paczki książek z serii o detektywie Harry Hule gdzie okazało się, że trzy książki kosztują 19,99 Co jest dobrą ceną dla jednej książki. I ile kupił? No, Sześć książek cena... za cztery dychy? Tak, nie całe cztery dychy, bez dwóch groszy. Ja, ja, muszę, ja, ja, muszę, ja muszę się przyznać, że tak się nakręciłem, że drugiego dnia pojechałem do najbliższego kerfura. Przerzuciłem wszystkie półki książkowe ale niestety nic takiego nie znalazłem ale Katarzyna jest niezawodna i znalazła coś takiego jak aros.pl zresztą ona, ona cały czas tam już monitoruje wszelkie wydawnictwa i wszelkie y, portale typu taniaksiążka.pl i okazało się, że można kupić y, książki Onesbo za 10,50 w takiej wersji pocket są niewielkie w miękkiej okła okładce eee, takie do pociągowe wydanie A tak? czy znaczy ona nie jest aż taka no to nie jest aż tak mała książka ale jest ciut mniejsza normalnie kosztują kilkanaście złotych a po 10 można wyhaczyć jest tego, na jest tego naprawdę dużo Jak ktoś by chciał przeczytać to, to ma okazję zakupić ja, jak ty mówisz jeszcze o Onesbo, to jestem przy synie. Syn UNESBO, yy, yy, który to jest książka, o której już mówiłem w tydzień temu i ona nie jest związana z Harem Hulem. Yy, wciąż ją jeszcze yy, czytam. Jestem ponad połowę już mam przeczytane i yy, na razie jest dobrze. Nie jest. Yy, yy, jest. Yy, jest bardzo ciekawa i jestem ciekawy jak to się właśnie wszystko skończy ale no to jednak nie jest Harry Hule. to trochę kurczę brakuje mi tego detektywa mamy tam Simona, który jest takim już przed emeryturą policjantem, który ma młodą pomocnicę i ta para już nie jest tak elektryzująca nie przyciąga w ten, w ten sam sposób jak Harry hule, ale sama intryga jest dosyć dobra więc Czytam dalej drążę. Mam nadzieję, że za tydzień już będę mógł o nich opowiedzieć w całości. No, ja. No, pod po, po, ja, po, się... ja przesłuchałem audiobooka. Przesłuchałem części. Ja częściowo słucham audiobooka, a częściowo czytam, ponieważ e, audiobook jest czytany bardzo powoli. E, no to można przyspieszyć. I... A, ja nie mam takiej funkcji u mnie. <laughs> No tak, bo dobrze, um, no. audiobook. E, audiobook jest. Gosztyła. Tak, Gosztyła. Audio, audiobook jest czytany przez Krzysztofa Gosztyłę. Ja u, właśnie dlatego skusiłem się na syna w wersji audio, bo uważam Gosztyłę za jednego z najlepszych lektorów do, audio, do audiobooków. Mhm. No i właśnie. Ale jego trzeba właśnie przyspieszyć tak razy 1, 1, 1, 2. No właśnie, no. trochę mi e, czasowo. E, fajnie się go słucha i jak mam moż, nie, nie mam możliwości czytać, to sobie to sobie przesłuchuję właśnie audiobooka, ale jak chcę troszkę jak mam trochę czasu i, i, i mam ochotę, to, to sobie taki rozdziałik czy dwa e, przeczytam właśnie. w w e żeby, żeby nad robić, bo no to jest m, prędkość czytania, a prędkość słuchania to jest jednak różnica 100%. No tak, to całkiem inaczej, ale nie wiem, czy wiecie, chyba nie wiem, czy domówiliście mówiliście na, na łamach setki, czy, czy nie, że Audioteka ma w swojej ofercie audiobooki, które można też czytać. Że w aplikacji, oryginalnej aplikacji audioteki niektóre audiobooki już mają warstwę tekstową. I no to jest fajne, bo w cenie, wzajemną cenie, e, cenę masz jakby w dwóch możliwościach dotarcie do książki, tak? Tak, I, i po prostu w aplikacji można się, można się przełączać między audio i między tekstem, i można. I się synchronizuje, tak? Tak, chyba, chyba A, się właśnie synchronizuje. To jest, to jest właśnie. No moim zdaniem to tak, tak powinno być nie, nie wiem do końca, bo jeszcze nie, bo ja nie korzystam z aplikacji Audio tleki, dlatego, że ona jest bardzo taka e, słaba słaba jest, brzydka i no i właśnie nie ma, nie ma jakichś takich funkcji typu przyspieszanie, zwalnianie i tak dalej, więc nie korzystam, ale wiem, że, że wprowadzili, to się nazywa jakiś audiobook plus, czy coś takiego i wiem, że niektóre książki, niektóre audiobooki już mają właśnie tą warstwę tekstową. No i to już jest naprawdę coś ciekawego, tak? No, ja sobie muszę przerzucić sam palcem e, do danego momentu, co jest czasami dosyć, dosyć trudne i mogę albo przylatuje sobie po kolei, albo na nachybił, trafił, e, bo ja czytam na telefonie i tam nie ma tak jak w, w Kindle masz przerzucenie sobie strzałką na rozdziały to jednak w telefonie w tej aplikacji Kindle tego nie ma to jest problem e, Wracając do e, tematu UNIONESBO e, kiedy, kiedyś nastąpi ten smutny moment że się seria przygód e, detektywa skończy. Ja już za zarzuciłem na Facebooku temat tego, co mogłoby nam godnie zastąpić jego przygody. Katarzyna wyszperała dla nas 100 najlepszych kryminałów wszechczasów. Takie zestawienie wirtualnej mm, Polski. Jest 100 Pani. książek przeróżnych więc można sobie przebierać to w 2012 roku takie coś Wirtualna Polska opublikowała w dziale książkowym a od y, Ani Hirsch dostaliśmy propozycję żeby przeczytać dwie pierwsze części przygody Rebeki jakiejś tam y, autorstwa Asy Larsson no tych kryminałów szwedzkich, norweskich y, islandzkich jest trochę także y, będzie, będzie w czym, będzie w czym prze przebierać? Eee, może po prostu ostatnio trafiliśmy na taki podatny grunt i się jaramy, jaramy się. No, ja muszę powiedzieć, że ja się za bardzo nie jaram. Także <śmiech> przesłuchałem tego syna przesłuchałem tego syna i mnie nie, nie wziął te wcześniejsze książki bo też takie... Mm, no, ja słuchałem audiobooków, więc może też to jest... A już wspominałem o tym ostatnim razem, jak tutaj byłem u Was, więc nie będę się powtarzał. Okej. Okay. Jeżeli chodzi jeszcze o książki takie wirtualne, książki niepapierowe, to nie wiem, czy słyszeliście, Amazon chce zrobić coś na kształt Spofiti, tak brzmiały polskie nagłówki, które dotyczyły tej, tej informacji. Ma się to nazywać Kindle Unlimited. Za 10 dolców osoby, które miałyby wykupiony abonament w Amazonie, miałyby dostęp do ponad 600 tysięcy tytułów książkowych. No właśnie, to, ta opcja już wystartowała dzisiaj. Na stronie czytników jest już artykuł właśnie o tym Kindle Unlimited i okazuje się, że nie jest to wcale jakieś takie strasznie dobre, bo te tytuły, które, które są w tej ofercie, nie są, jakąś, nie są jakimiś nowościami, są takimi no, popularnymi tytułami, ale już dość starymi. I ten, kto, kto jest czytelnikiem, na bieżąco czyta jakieś takie nowości, takie bestsellery, to już dawno to przeczytał, więc raczej pożytku z tego nie ma. Tutaj autor yy, bardziej myśli o tym, że Amazon celuje w jakiś nowy, nowy rynek nowych czytelników i tak dalej no i porównuje to właśnie z Legimi i mówi, że Legimi ma o wiele lepszą ofertę ponieważ Legimi też, też nie ma jakichś wszystkich wydawnictw które oferuje jako, jako książki do kupienia ale ma dużo nowości, bardzo dużo nowości. Ma Kinga, Ma Grishama, także no to jest praktycznie same nowości i można je dostać właśnie w tej opcji Unlimited w Legimi, czyli czytać książki płac, płacąc abonament i mieć dostęp do, do tych wszystkich książek. Ja, ja, ja może tutaj dookreślę, że e, bo już, już wiemy, tak jak wspomniałeś, że, że już cała usługa ta od Amazona jest jasna i wiemy, że tylko działa w Stanach. Ale Gimi to jest opcja, która od jakiegoś czasu działa w Polsce, gdzie za 19,90 miesięcznie takiego abonamentu mamy dostęp do e, 5000 tytułów, tak? Dobrze mówię? Tak, ale to jest 500 stron chyba za 19 zł, tak? Bo to też jeszcze zależy jaki masz abonament, do, masz do, y, dostęp do danej tak. ilości stron w miesiącu. A, w ten sposób to wygląda. No to 500 mhm. stron w miesiącu to, to jest czasami nawet nie dwie książki. Nie no, ja, ja nie wiem, czy to jest, jak to jest z cennikiem teraz y, u nich. To nie, to, bo, może, to może nie mieszajmy. Bo, może to jest 3000 stron, te no 19 nie, nie pamiętam. Nie są różne ceny w zależności czy jesteś czytelnikiem hardkorowym czy jesteś czytelnikiem no takim niedzielnym nie? to sobie może sam ustawić od chyba 3,99 na nie? miesiąc chyba jest najtańsza A nie, no nie, jest, nie, dobra jest, Zgaduj, no tak, nie, ma, nie ma co nie ma co mieszać no. czekaj, bo Przemek wie o tym Jestem ja na stronie gydabamy, Legimi i są cztery abonamenty mhm. do wyboru. Jest e, Legimi 300 za 7 zł, jest 150 stron. E, mhm. A czemu się nazywa 300 jak 150 stron? Mhm. <laughs> bo to jest, czy, czy, że masz 150 do przeczytania i 150 dostajesz e, na start. Aha, no okay. Później jest e, Legimit 1000, czyli jest 500 i 500 właśnie. I później jest Legimit 1500, czyli jest za, za 25 zł już. Ten wcześniejszy był właśnie za 20, 19,99. Jest 750 stron i za 32, no, niecałe 33 zł masz bez limitu. No, czyli, czyli po prostu nie ma co tutaj słuchaczom mieszać w głowach, trzeba, trzeba uściślić, że jeżeli ktoś chce czytać bez limitu, to 33 zł. bo dla mnie jakieś takie ograniczenia typu, nie wiem, 500 stron to jest po prostu bzdura, bo zaczytam się i w połowie miesiąca się okaże, że nie mogę skończyć książki, to jest frustracja jak mało co. <zaczyna> No ale Legimi ma ten minus, że y, tych książek nie, nie przerzucisz sobie na Kindle. Tak no o. tak, to o tym też słyszałem. Ale, ale, ale jak ktoś, yy, bo na przykład Przemek powiedział, że, że ta usługa, którą proponuje Amazon, to jest słaba o, o, usługa, to ja się chyba z tym nie zgodzę, bo jak ktoś mi rzuci 600 tysięcy tytułów, to nie wierzę, że tam nie będzie czegoś, czego już jeszcze nie czytałem. No tak, może nie będzie tego, co czytałeś, ale nie będzie też tego, tej reklamowanej właśnie y, książki, którą każdy teraz poleca, bo jest taka świetna, którą właśnie tydzień temu wyszła. No. Nie, ja tutaj powiedziałem o takich czytelnikach, m, którzy czytają wszystkie m, jakieś nowości, takie bestsellery na bieżąco, tak? I, I tutaj w tej ofercie na przykład są "Igrzyska śmierci", "Władca pierścieni", "Harry Potter" i, i tego typu książki. No i myślę, że ktoś, kto czyta na bieżąco, no to ma takie książki przeczytane dawno. Pojawiła się książka, która nazywa się Wszystko zależy od przyjmka. Autorami tej książki yy... O, można, można, można by rzec inaczej jest to książka w której Jerzy Sosnowski rozmawia z ludźmi którzy na co dzień zajmują się językiem polskim czyli z profesorem Jerzym Bralczykiem z Janem Miotkiem i z Andrzejem Markowskim podobno jest to bardzo fajna lektura 200 stron wszystko co chcielibyście wiedzieć o współczesnym języku polskim a nie macie kogo zapytać Trzej wybitni językoznawcy w rozmowie z, Jerzy, z Jerzym Sosnowskim mierzą się z problemami, które stają przed nami, gdy chcemy w epoce internetu SMSów, agresywnych reklam i szkliwych mediów mówić naprawdę po polsku. Czyli coś, co może się okazać bardzo fajnym, świeżym, yy, po, pomimo, że nie dla każdego łatwym. No to, o, ostatnio wyszło kilka takich właśnie yy, książek, odnośnie tej, o której ty mówisz to słuchałem rozmowy w radiu z tymi trzema autorami i z, no z tym rozmówcą ich no i też bardzo fajnie się słuchało rozmowy i, i książka też musi być ciekawa z takich zakulisowych rzeczy to się dowiedziałem, że oni nagrali tych rozmów bardzo dużo godzin a książka jest tylko taką no, samą esencją. Także można by było kilka książek z tego sklecić, no ale zdecydowali się tylko na, na jedną. Ach, nieważne. Napijmy się. Bo gorąco się zrobiło, a ja siedzę w niewygodnej pozycji i, i chcę się już rozprostować. To, to była informacja dla wszystkich miłośników e, jogi e, sypialnianej. No właśnie kwiat lotosu, mniej więcej. Z wami byli Przemysław transsyberyjski Szczepaniuk, hmm. Arkadiusz kwiat lotosu trendowski. Myślałem, że ty się głównie boisz. Na szczęście nie. No. Łukasz zabił pająka mocek. Ar Ar A wysłuchaliście? Arkadiusz ciemna materia. Tak jest. a wysłuchaliście 14 spotkania w ramach audycji która nazywa się 100 gram Pop Kultury. zapraszamy was jak zwykle co tydzień na nasze kolejne spotkania do usłyszenia